a potem niech robią. Jak nie wiedzą jak, pokazać albo podpowiedzieć. Nawet ja jako proboszcz, stary ksiądz, który na przykład nie rozumiałem, musiałem księdza koniecznego zapytać, co to jest ten żal. I jako proboszcz i stary ksiądz nie jestem też zwolniony z tego, żeby mojemu młodszemu księdzu nie podpowiedzieć czy pokazać jakoś, a może, może od tej strony albo z taką inicjatywą należałoby wyjść. Także i to samo, to samo jako rady parafialne. Nie jesteśmy zwolnieni od tego pokazania jakiejś inicjatywy, a potem oczywiście nie, nie robić wszystkiego za, za młodych. Muszą, muszą oni mieć także i... Swobodę, żeby to przeprowadzić. Umieć też, umieć też, bo czasami bywają takie grupy, czy poszczególne osoby nie umieją sobie zagospodarować czasu. A więc plebania, dom parafialny musi być tym miejscem, w którym pokaże się też, jak czas zagospodarować. Bardzo w tym są pomocne na pewno też to, co żeśmy widzieli tutaj i słyszeli o, o, różnych, o, o różnych wycieczkach. One rzeczywiście są taką, takim czasem, który, który integruje, integruje grupy i to nie tylko młodzież, ale wszystkie, wszystkie grupy. Myślę też, że jako Rady parafialne, jak pojedziecie gdzieś wspólnie razem chociażby na krótką jakąś wycieczkę czy, czy nie wiem, oglądanie czegoś, to to też jest takie, co integruje. Potem wszelkiego rodzaju motywacja do umiejętności wypowiadania swojej myśli i do podejmowania y, działania i dlatego y, myślę, że, y, że y, do rad parafialnych warto też y, przyjrzeć się, y, by móc młodego człowieka y, wciągnąć. Y, takiego, który... Y, no oczywiście y, on musi mieć czas najpierw na, na naukę, ale kiedy... Y, kończy załóżmy swoją naukę i y, można go powołać do, do Rady Parafialnej, należałoby wybierać. Jest to grono, y, które też uczy powoli zarządzania. A y, patrząc na y, Panią Szarek, y, to y, powiem dalej, y, ponieważ y, to, y, to mi siedzi od naszych spotkań, dwóch czy trzech spotkań, samorządowców, jakie mieliśmy w Wiśle i dziękuję księdzu Scheidtauerowi, myślę, że będziemy mieć znowuż taką okazję jakąś jeszcze, to uczy tego zarządzania, żeby potem wyjść też poza ramy parafii, w zarządzaniu, w umiejętności zarządzania, w umiejętności podejmowania odpowiedzialności za, za dany jakiś region, już chociażby najmniejszy. I yy, chcę powiedzieć o, y, też y, o tym, że należałoby y, motywować, motywować młodych ludzi y, do y, permanentnego uczenia się. To jest też dzisiaj bardzo ważne. Nie żeby yy, to nie bać się tego, nie bać się tego. Ja rozumiem, że, że człowiek uczący się permanentnie ma potem może mniej czasu, ale jeśli, jeśli ta inicjatywa wychodzi od parafii, od kościoła, to myślę, że jest to też i zobowiązanie, zobowiązanie młodego człowieka dla kościoła. Dla służby kościołowi. Może w innej formie, ale musimy na ten temat też rozmawiać i to widzieć. I stąd też moja pewna inicjatywa wypowiedziana do biskupa kościoła. Zresztą prosił o to, więc mu napisałem, żebyśmy też umieli dla um, uczenia młodego człowieka umieli znaleźć zrozumienie u różnych naszych partnerów w naszych rozmowach. Czasami to trwa ze 3-4 lata, um, aż to się u nich gdzieś tam, prawda, w głowie to zakotwiczy i, um, i da się to z tego wyłuskać coś. Um, ale trzeba takie inicjatywy też podejmować. Jestem pełen podziwu dla młodych ludzi, którzy dziś operują obcymi językami. To otwiera dla Kościoła świat po prostu kościelny innego języka. I przytoczę tutaj, przytoczę tutaj przykład pana Marcina i... Kto był z Panem wtedy w Szwecji? Młodszy Sztwietnia, nie? Młodszy Sztwietnia. Kiedy, kiedy się wypowiadali tam na temat chrztu, to ci nasi partnerzy i inni tam, którzy uczestniczyli w tej konferencji w Uppsali, byli zdziwieni. Tacy młodzi ludzie. I, powinni, i, i, i umieli się wy, wy, wysłowić, umieli przekazać swoje, swoje przesłanie tak, jakby nie było na Zachodzie dziś dyskutowanym temacie, jaki jest, jak jest sprawa chrztu, co wcale nie jest takie u nich oczywiste. Także yy, do nas, kto to mówił? Że, a to Krzykowski mówił, nie? Do nas starych, ja, do, do, ja już musiałbym dodać jeszcze brzydziej o sobie, yy, yy, należy, należy to, żeby motywować młodych ludzi, motywować do, yy, do reprezentacji także swojego kościelnego środowiska. Także bardzo o to proszę wszystkich członków Rady Prawia. Rad I, yy, I także, żebyśmy... Yy, żebyśmy mogli dać się poznać w naszych środowiskach jako ludzie godni zaufania potem i ci, którzy mogą podjąć wyzwania dla świadectwa w społeczności, naszej społeczności, w naszym społeczeństwie. Nie bójmy się wyzwań, które niesie gmina, które niesie... Województwo, powiat, i tak dalej. To jest też potrzebna służba, do której młodych ludzi musimy umieć poprzez nasze najróżniejsze spotkania młodzieżowe. Już, już dawać im do zrozumienia, że trzeba się temu też oddać na służbę i że to też jest służba, o którą, o którą nasz Pan czy z której będzie też nas rozliczał. Przepraszam, że ja wyszedłem daleko poza Kościół, ale, ale myślę, że, że tu też w naszym działaniu musimy, musimy taką perspektywę też mieć przed sobą. Przepraszam, ale muszę odjechać. Szkoda. Dziękujemy bardzo księdzu biskupowi za te cenne wypowiedzi. Ja myślę, że jak młody człowiek, przedstawiciel młodzieży, zostaje wybrany do Rady Parafialnej, to nie tylko ten młody się czuje dowartościowany, ale cała młodzież w tej parafii się czuje wtedy taka dowartościowana przez parafię, przez, przez Radę. Proponuję, żebyśmy teraz wysłuchali dwóch następnych głosów, dwóch następnych wystąpień, a potem dyskusja. Dobrze? No więc teraz na temat... Młodzież w parafii, problem czy szansa? Proszę, aby się wypowiedział przedstawiciel Rady Parafialnej, kurator parafii Dzięgielowskiej, Korneliusz Glajcar. Zapraszamy. Dziękuję bardzo. Ja myślę, że nawiązując do tego jeszcze ostatniego zdania, jeśli... I przedstawiciel młodzieży jest w parafii. To też zaniża średnią wieku i się lepiej czujemy w tej parafii. I powiem, że jestem w trochę trudnej sytuacji, ponieważ jak gdyby pod koniec naszego spotkania się wypowiadam i chyba 90% tego, co chciałem powiedzieć, już zostało powiedziane. Ale spróbuję to jakoś ująć innymi słowami z punktu widzenia rzeczywiście członka Rady Parafialnej mówiąc o tym, czy młodzież jest problemem, czy szansą dla Kościoła. Dla Kościoła, a zatem też i dla parafii, jako najmniejszej komórki Kościoła, czyli w miejscu i w społeczności, za którą my, jako członkowie rad parafialnych, wspólnie z proboszczami odpowiadamy. Tak dla przypomnienia, zacytuję tutaj jeden paragraf z naszego, naszej konstytucji kościelnej, czyli regulaminu parafialnego. Jako jednego z dokumentów najważniejszych dla Kościoła, 21 paragraf regulaminu parafialnego mówi tak, w punkcie A. Do właściwości Rady Parafialnej należy czuwanie nad zachowaniem czystości nauki Kościoła, moralności i karności chrześcijańskiej oraz krzewienie życia religijnego w parafii. Zaś w punkcie E jest napisane tak. Do właściwości Rady Parafialnej należy troska o chrześcijańskie wychowanie dzieci i młodzieży. Czy nie tkwimy czasem w błędzie, że za to odpowiadają tylko proboszczowie? Czy mamy świadomość, że jest to nasza członków Rad Parafialnych odpowiedzialność? W jakiej sytuacji uważamy, że młodzież to jest problem? Wypunktowałem sobie trzy takie scenariusze czy przypadki. Po pierwsze, kiedy uważamy, że jej nie ma na nabożeństwach, a średnia wieku uczestników oscyluje w granicach 50-60 lat. Wtedy zaczynamy narzekać, że to niedopuszczalne, nie do pomyślenia, że w naszych czasach przecież tak nie było, jak oni tak mogą, robimy zgryźliwe uwagi, sypią się też gromy lub narzekania z ambony, jaka ta młodzież dzisiaj jest zła, że nigdzie jej nie widać, a w zasadzie słyszą to te osoby, które są właśnie na bożeństwie, a nie te, których nie ma. Pierwszy taki przypadek. Drugi... Kiedy wiemy, że młodzież jest w parafii, ale spotyka się tylko we własnym gronie, na spotkaniach młodzieżowych lub w innych gronie, nie chce mieć wiele wspólnego ze zborem parafią, nie uczestniczy w ogólnych nabożeństwach, nie chce też uczestniczyć w żadnych innych pracach, chociażby fizycznych na terenie parafii. Czy takie przypadki też mamy? Pewno też. I trzeci przypadek to jest wtedy, to pytanie jest, kiedy młodzież jest problemem? Wtedy, kiedy młodzież jest aktywna. Przychodzi do nas starszych lub do proboszcza, przedstawia swoje problemy, pomysły dotyczące funkcjonowania parafii, wyglądu nabożeństw, a te pomysły nijak nie pasują do naszych standardów i stosowanych od lat form, które uważamy za sprawdzone, jedynie dobre, wypróbowane i niepodlegające zmianom. Przeczytam takie jedno opowiadanie jako rozmowa dwóch parafianek, jeśli pozwolicie. Witajcie, sąsiadko! Cóż was tak nie było wczoraj w kościele? A, bo my byli na przypomince w innej parafii. Cóż się wam wydarzyło? Ja myślała, że nie wydzierżę wczoraj na tym nabożeństwie. A cóż się stało? A, było młodzieżowe i ściągnęli jakiś zespół. No wiecie, co się robiło. A i liturgię pozmieniali. A ta muzyka? Ale moja wnuczka była i się jej bardzo podobało. No ja, na pewno młodym się podobało, ale to nie pasuje do kościoła. Myślicie, że w kościele trzeba słusznie siedzieć, posłuchać, jak organy grają z poważną miną śpiewać Głoście radośnie wszyscy wraz? Dyć tak! A wiecie, że w czasach biblijnych nie znali organów? Cóż, na czym wtedy grali? Na bębnach, trumbach, cymbałach. A chyba was postraszyło, sąsiadko. Skąd wam to przyszło do głowy? No, w Biblii jest napisane. Wnuczka prawiła, że są, że se przeczytać Psalm 150. No, nie ma ważne, co tam jest napisane. My starsi lepiej wiemy, co się Panu Bogu podoba. Tę młodzieżową muzykę trzeba wyciepać z kościoła. Razem z młodymi? To był cytat z jednego z informatorów parafialnych naszej diecezji. Smutne, ale często prawdziwe. I co jest powodem tych problemów? Myślę, że utarte myślenie, że młodzież to przyszłość. I choć brzmi dobrze, to jednak w założeniach jest zabójcze. Brakuje myślenia, że młodzież to teraźniejszość. Naszymi marzeniami, może nie wszystkich, jest to, aby dziecko, jak już zacznie robić do nocnika, a nie do pampersa, zabierać na nabożeństwo aby tam grzecznie siedziało w ławce ze starszymi, broń Boże nie przeszkadzało, no i co niedziela w tej ławce siedziało i dorastało. A potem przyjdzie konfirmacja i po niej dalej będzie przychodzić do kościoła, siedzieć w ławce, nic nie mówić, aż się zestarzeje i wówczas, jak już będzie mieć powiedzmy 60 lat, pierwszy raz kandydować będzie do Rady Parafialnej, aby powoli zastąpić nas 80-latków. Jeżeli takie jest nasze myślenie, to nic dziwnego w tym, że ławki kościelne są puste, nie ma młodzieży lub młodzież w parafii gdzieś jest, ale wyalienowana, tworząca własną subkulturę, można by rzec subparafię poza zborem, stłumiona, niezrozumiana, odrzucona, czekająca na swoją kolejkę. Dlatego w moim rozumieniu, z mojego doświadczenia, sposobem na to, aby uniknąć takiego czarnego scenariusza jest włączenie młodego pokolenia w rolę współdecydującego o losach parafii, już od najmłodszych lat. Wówczas zaowocuje myślenie, że to jest moja parafia, mój zbór, ponieważ ja coś do niego wnoszę, za coś odpowiadam, współtworzę, to jest moje. Słuchaliśmy już tu dzisiaj wersetu apostoła Pawła do Tymoteusza: Niech Cię nikt nie lekceważy z powodu młodego wieku, ale bądź dla wierzących wzorem w postępowaniu w miłości, w wierze, w czystości. I myślę, że najlepszym sposobem na wyeliminowanie młodych ludzi z parafii jest ich lekceważenie, niezauważanie, niedocenianie ignorowanie ich pomysłów, czy wręcz uciszanie i tłumienie. Zaś włączanie młodego pokolenia w kształtowanie parafii, począwszy już od szkółek niedzielnych, poprzez grupy młodzieżowe, młodszą, starszą, studencką, jakiekolwiek by nie były, jest nieodzowne, aby mieli poczucie wspólnoty, do której coś wnoszą i kształtują, aby mieli poczucie współodpowiedzialności za parafię. Spróbujmy sobie odpowiedzieć na takie pytania. Czy jako członkowie Rady Parafialnej zaprosiliśmy kiedykolwiek na posiedzenie Rady Parafialnej osoby, które odpowiadają za prowadzenie szkółek niedzielnych, aby dowiedzieć się coś o ich pracy, wysłuchać radości i trosk, zapytać może w czymś pomóc, jakie są ich potrzeby, lub też po prostu podziękować za ich wkład w życie parafii. Czy jako Rada Parafialna mieliście, mieliśmy podobne spotkania z młodzieżą, aby wysłuchać ich pomysłów, postulatów, aby opowiedzieć im więcej o parafii od strony Rady Parafialnej? Czy inwestujemy w młodzież, preliminując w budżecie parafialnym środki, na szkolenia, kursy, wyjazdy, zakupy sprzętu. Już tu o tym słyszeliśmy. Czy jesteśmy na tyle otwarci, aby wdrożyć w życie ich pomysły, choć na pierwszy rzut oka wydaje się, że są zbyt futurystyczne, nierealne? Czy jesteśmy gotowi do dialogu, współpracy z młodzieżą jako partnerem, który może coś wnieść, a nie jako z dzieckiem, którego należy przez grzeczność wysłuchać albo uciszyć. Tego rodzaju pytań możemy mieć wiele i wierzę mocno w to, że nasze parafie i cały nasz Kościół może mieć wspaniałą przyszłość. Nie musi być takim Kościołem w odwrocie, jak powiedzmy armia napoleońska tam wracająca spod Moskwy ze spuszczoną głową, nie musi być Kościołem kurczącym się, zmniejszającym liczebnie, starzejącym się, ale może być Kościołem rozwijającym się. I to zarówno duchowo, jak i liczebnie. W Księdze Malachiasza, w trzecim rozdziale, w 24 wierszu są takie słowa. I zwróci serca ojców ku synom, a serca synów ku ojcom. Myślę, że to jest klucz, do, można tak nazwać, sukcesu. Obustronne nastawienie na siebie, pozytywne, poparte nieustanną modlitwą wzajemną o siebie. Tak słyszałem tu o różnych formach pracy, gdzie jednym z takich ważnych elementów było nastawienie na relacje między sobą, i to jest bardzo ważne, ponieważ młodzież musi się czuć zintegrowana, tworzyć pewną grupę, ale ważne jest, żeby ten atom o potężnej energii nastawić w dobrym kierunku, jak ksiądz tutaj mówił, aby wykorzystać ten potencjał na działanie dla drugiego człowieka, dla parafii. Podam taki przykład z naszego podwórka. Tutaj pewno ksiądz Marek mógłby więcej powiedzieć, ale z racji tego, że, że, że musiał odjechać, skrócił swoją wypowiedź. Nasza Rada Parafialna spotkała się niedawno z młodzieżą i rozmawialiśmy o, o szeregu sprawach. Między innymi młodzież przedstawiła swoje pomysły. Myślę, że to jest bardzo cenne, że pierwszym krokiem jest jak gdyby stworzenie tego, że młodzież w parafii jest, ona działa, ona chce coś robić. Jak nie chce, to jest trudno ją popychać do czegoś. Jeżeli już coś chce, to grzechem jest hamowanie jej działania. Obowiązkiem natomiast jest ukierunkowanie. I tutaj nasza młodzież, przedstawiciele tej młodzieży, Przedstawili swoje pomysły na ten rok, które teraz w nowej nomenklaturze, tak jak Żal, nowej nomenklaturze nazywa się projekty. Mają swoje projekty. Tych projektów jest aż 17 na ten rok. I to są wszystko projekty, jak kilka powiedzmy przeczytam takich hasłowo, które zawierają i ten element integracji, relacji, czyli wzajemnego budowania, jak i działania dla drugiego człowieka. Planują stworzyć klub dla dzieci, gdzie będą w wolnym dniu, w soboty zajmować się dziećmi mniejszymi, takimi przedszkolnymi, tworząc pewne zabawy ogólnorozwojowe dla dzieci. Planują korepetycje dla dzieci szkolnych, czyli rzeczy niekoniecznie związane z duchowością, ale coś dla członków parafii zajęcia sportowe, grupa teatralna, studia biblijne, strona internetowa, odwiedziny pensjonariuszy w domu opieki, pomoc w organizacji spotkań dla seniorów, turnie siatkówki, konkurs fotograficzny itd., itd., itd., Myśmy się bardzo ucieszyli z tej inicjatywy. Oczywiście to niesie za sobą pewne też koszty i ten projekt też ma kolumnę, która mówi koszty, myśmy się nie przestraszyli tym, ponieważ wiemy, że jest to inwestowanie w coś, co przyniesie efekt. I to nie wtedy, kiedy ta młodzież będzie miała 60 lat, a my 80 i będą już jako starsi, mający napór od nowego pokolenia, tylko już wcześniej, już będą coś współtworzyć. I nie zawsze się nam starszym podoba to, co tworzy młodzież. Podam też taki przykład, że młodzież wyszła z inicjatywą, że Chcieliby to pomieszczenie, które używają do spotkań młodzieżowych na parafii przemalować inaczej, bo już trochę jest obtarte, ale ten kolor jest nie taki, nie friendly, i niewspółczesny i, i, nie I okej, okay, sami wybrali sobie kolor, no ja powiem szczerze, żebym wybrał inny, ale to jest ich sala. Sami pomalowali ją, potem jeszcze jakieś kwiaty, czują się, że mają coś. Mają coś na parafii, nie obok parafii, nie muszą remizy wynajmować, żeby się spotykać i tam tworzyć, kształtować, ale wewnątrz, wewnątrz parafii, bo ta parafia to jest ich część. Parafia jest ich. I myślę, że nie chcę tutaj mówić, że jesteśmy tutaj wzorem, bo jest bardzo wiele do zrobienia i od wielu parafii moglibyśmy się nauczyć, ale tym chciałem się właśnie podzielić. Tą, tą radością, że coś pozytywnego zaiskrzyło w młodzieży, że przede wszystkim się im chce, że chcą tworzyć i byłoby wielkim grzechem, gdybyśmy y, tłumili tylko dlatego, żeby im mówić, poczekajcie jeszcze na swoją kolej. teraz. Dziękuję bardzo, widzę, że z tych wystąpień wypływa dużo takich inspiracji do dyskusji. I myślę, że, że dyskusja będzie ciekawa, ale jeszcze mamy jeden głos do wysłuchania, głos młodzieży, pracownik Centrum Misji i Ewangelizacji, kierownik pasterstwa Dzieci i Młodzieży w Centrum Misji i Ewangelizacji, wiceprzewodniczący synodalnej Komisji Młodzieżowej, od wielu lat lider, parafii, lider młodzieży w parafii skoczowskiej, mój syn Marcin. Jeśli w poprzednim głosie była obawa, że 90% było powiedziane, to ja już mam 95%. To znaczy, że zostało mi tylko 5% z moich notatek, ale to dobrze. Kiedy został mi zadany ten temat, zastanawiałem się, z jakiej perspektywy ja go właściwie mam powiedzieć. Głos młodzieży, to znaczy mam mówić od siebie osobiście, z perspektywy parafii skoczów i zaangażowania mojego w tej parafii. Z perspektywy pracy w Centrum Misji Ewangelizacji, czy mam, że tak powiem, pozbierać głosy młodych ludzi z różnych innych parafii. No i spróbuję zrobić gdzieś pomiędzy tym wszystkim. Jedna rzecz, której oczekiwałem i zastanawiałem się, czy od początku gdzieś padnie, ale jeszcze to nie padło, co jest związane trochę z tym, z której perspektywy chcę to powiedzieć. Kto to tak naprawdę jest młodzież? Jeśli mówimy, że jaki młodzież jest problemem dla parafii, jaka młodzież, kto to jest młodzież? I po pierwsze myślę, że jest kwestia wieku ustalenia. Tak jak było wspomniane, kiedyś młodzież się zaczynała po konfirmacji. Obecnie z racji tego, że wszyscy chcą wcześniej dorastać, zmienił się system edukacji, że mamy gimnazja, naukę konfirmacyjną przesunięto rok później. I to bardzo często mówi się, że młodzież to już jest ci, którzy są na naukach konfirmacyjnych albo nawet ci, którzy już są w gimnazjum. I szczerze mówiąc w duszpasterstwie dzieci i młodzieży w centrum misji mamy mniej więcej taki podział przyjęty, że do 12 roku życia to, się, to jest praca z dziećmi, a od 13 roku życia my już traktujemy jako młodzież. No ale problem jest jeszcze też górna granica. Do ile jest młodzież? Bo oczywiście możemy powiedzieć, że wszyscy się czujemy młodo i to bardzo, bardzo wielu ludzi po, lubi powtarzać, ale jeśli patrzymy na problem młodzieży z perspektywy parafii, to do jakiego wieku to jest jeszcze młodzież? I tu też można przyjąć, że do momentu, kiedy się uczą, a zaczynają pracować albo do momentu zmiany stanu cywilnego albo jeszcze jakiegoś innego. I tutaj znowu nasza propozycja, umowna bardzo, bo to jest trudniej zachować, to jest mniej więcej do 30. roku życia. To znaczy, że jeszcze się łapię, więc mogę yy, przedstawić głos młodzieży. <śmiech> Natomiast problem z punktu widzenia parafii jest jeszcze jeden, tak mi się wydaje, że jeśli narzekamy na przykład na młodzież w parafii, to czy narzekamy na wszystkich zapisanych w kartotece z przedziału 13 do 30, czy narzekamy na tych, którzy się na przykład spotykają na spotkaniach młodzieżowych, Grupa Młodzieżowa to nie jest tak jak na przykład chór, który ma w zmiarę stałych określonych członków. Na spotkaniach młodzieżowych jest bardzo duża rotacja. Podam taki przykład, jako że bardzo lubię wszelkiego rodzaju statystyki. W roku, w sezonie, że tak powiem, czyli od września do czerwca 2001-2002 bawiłem się w skoczowie w coś takiego jak zapisywanie frekwencji. Jako że tak zwykle pamiętałem ludzi wtedy... był. Yy, i byłem praktycznie na każdym spotkaniu, za każdym razem po przyjściu do domu po spotkania spisywałem, kto był, a kto nie. I wyszło mi, że średnią mieliśmy 28 zdrobnymi osób na spotkaniu, natomiast przez rok przewinęło się 117 ludzi przez spotkania. 117 ludzi przynajmniej raz było. To znaczy, że jeśli mówimy o młodzieży w parafii, no to kto jest dla nas problemem? Ci, którzy chodzą na te spotkania, zwykle słyszymy, że w parafach jest to jakaś grupa stała, jakaś grupa taka rotacyjna i jakaś grupa, która nie ma już nic wspólnego. Przechodząc do tematu, problem czy szansa? No z perspektywy młodzieży to nie jest problem. Znaczy, my nie mamy problemu. Mam wrażenie, że to często parafia ma z nami problem. Będę używał tego nie chciałbym stworzyć takiej trudnej sytuacji, zresztą będzie mi się trudno mówić, ja i wy, ale jeśli mam być głosem młodzieży, to powiem, ja jako młodzież, to są, częst, to są czasami zebrane głosy innych ludzi. Czyli my nie mamy specjalnie problemu, mam wrażenie, że częściej wy macie problem z nami. Przynajmniej tak to jest, jest ogłaszane. I to, co było już wymieniane, po pierwsze narzeka się, że nas nie ma, ale najczęściej się narzeka na tych, których w ogóle nie ma. Tych, którzy po konfirmacji już się w ogóle nie pojawią, ci, którzy w ogóle nie chodzą na spotkania, a są zapisani w kartotece. Po drugie się narzeka na tych, którzy niby nam się pojawią na tych spotkaniach, ale nic nie robią. Chodzą sobie tam, no ale zastanawiam się, czemu tak bardzo się nie narzeka na wszystkich ludzi w kościele, którzy też tylko przychodzą i nic nie robią, siedzą, no i tyle narzeka się na tych, którzy są na spotkaniu i oni tam na te spotkania jakoś się kręcą, chociaż nie wiadomo, czy wszyscy wiedzą, jak to wygląda, ale oni nie chodzą do kościoła i nic innego się nie angażują. Jest na przykład apel, że jest akcja, że trzeba posprzątać cmentarz i nikt z młodzieży nie przyszedł. No ale chyba największym problemem, mam wrażenie, jest sytuacja wtedy, w niektórych przynajmniej parafiach, takie głosy odszymują od, od, od młodzieży, kiedy... Są młodzi, którzy chcieliby coś zmienić. I tutaj wydaje mi się, że są trzy główne sytuacje, w których się domaga młodzież i które są problemem dla parafii. I wcale nie układam ich w kategorii najważniejsze, mniej ważne czy najczęstsze i tak dalej, po prostu tak wymieniłem trzy. Pierwsza jest związana z finansami, o czym była mowa. Kiedy młodzież chce coś robić, wymyśla różne rzeczy. Bardzo często tak by jest oczekiwanie wsparcia finansowego z parafii. Niektórzy być może już się pogodzili z tym, że, że z tym jest trudno i już tak bardzo o to nie apelują, ale gdzieś sami w kuluarach narzekałem że parafia mogłaby dawać więcej na młodzież. I to jest kwestia wy, przede wszystkim dofinansowania różnych wyjazdów, imprez, zakup sprzętu itd., e, itd. Tak tak po drugie jest problem, Wtedy, kiedy młodzież ma dziwne pomysły, ale związane bardziej z ich działalnością, w której chcieliby korzystać z zaplecza parafialnego. Na przykład młodzież przychodzi z inicjatywą, że chcieliby zrobić noc filmową w sali parafialnej, ale to trochę nie wypada, to tak nie wiadomo, czy na to pozwolić, czy nie, może chcą jakoś Sylwestra przez, do rana obchodzić, to też nie wiadomo, czy to wypada w sali, chcieliby w, yy, coś tam powiedzmy w salce właśnie tak jak był ten przykład, pomalować tą salkę, zgodzić się na to, czy nie, ale to jest y, przykłady, które bardziej odnoszą się do wewnętrznej działalności młodzieży. Ale mam wrażenie, że największym problemem chyba mimo wszystko jest to, kiedy młodzież chce zmieniać nabożeństwo. Yy, bo yy, no, było o tym sporo mowy, więc nie będę tego za dużo rozwijał. Jesteśmy przyzwyczajeni, że to funkcjonuje inaczej, więc, więc czemu by pozwolić na to, że młodzież ma to, ma to zmieniać. I tutaj chciałem powiedzieć o paru przykładach. Nawet jeśli pozwolimy na to, że młodzież może w jakiś sposób zacząć zmieniać nabożeństwo. Raz na jakiś czas, na przykład na zakończenie roku szkolnego, jest nabożeństwo młodzieżowe. To mam wrażenie, że w większości parafii po pierwszym nabożeństwie młodzieżowym spadnie wielka fala krytyki. Ja pamiętam, jak zaczynaliśmy w Skoczowie nabożeństwa młodzieżowe, teraz to bardzo ładnie brzmi, że co dwa tygodnie nabożeństwo, to wcale nie było tak prosto na początku. I mieliśmy długie rozmowy przede wszystkim w domu na ten temat, później mi się obrywało i tak dalej. Yy. Dlaczego tak jest? Po pierwsze, mam wrażenie, że my ludzie w ogóle zdecydowanie częściej krytykujemy jak, jakiś pomysł, niż pochwalamy, że coś wyszło dobrze. Jeśli przykładowo jest takie nabożeństwo ze zmienioną formą i na tym nabożeństwie było 100 ludzi, i oczywiście mamy różne gusta, tego się nigdy nie zmieni, i komuś ma prawo się to nie podobać. W porządku. Ale przykładowo na tym nabożeństwie będzie 10 osób, którym się to nie podobało, a 90 osób, którzy uznają, że to było świetne, to założę się, że ktoś z tych 10 pójdzie do księdza i powie, że to tak nie może być, a mam poważne wątpliwości, czy ktokolwiek z tych 90 pójdzie i powie, że to było dobre. I ogólne wrażenie, które później ma ksiądz, jest takie, ludziom to się nie podoba, bo wszyscy, co do mnie przyszli, mówili tylko, że to jest złe. Mało kto, kiedykolwiek pofatyguje się powiedzieć, to była dobra zmiana, ogólnie lubimy bardziej na, narzekać. Może jest to związane z tym, że nie pytamy innych o zdanie, nie wiem. Drugi problem z nabożeństwami jest taki, że zakładamy, że jeśli już młodzieży pozwolimy zrobić to, to to będzie funkcjonowało perfekcyjnie. To znaczy, będziemy bardzo dokładnie obserwować i każde potknięcie to będzie mocny argument na to, że to trzeba zlikwidować. Każde zafałszowanie muzyków śpiewających będzie argumentem, że to trzeba wycofać. Tylko z całym szacunkiem, być może się narażę teraz, przepraszam bardzo. Czy kiedykolwiek idziemy i krytykujemy organistę, który zafałszuje, albo chór, który też nieczysto śpiewa? To jest dla nas w porządku, mam wrażenie. Ale jak młodzież na nabożeństwie młodzieżowym coś gdzieś zawali, to jest to duże przestępstwo. Wiele rzeczy z tych, o których chciałem powiedzieć, było już wspomniane, więc nie będę ich rozwijał. Nie chciałbym, żeby mój głos był teraz odebrany jako bardzo krytyczny, bo... Trudno tak naprawdę powiedzieć, przedstawić głos młodzieży chociażby z perspektywy naszej decyzji, dlatego że bardzo różnie to wygląda w różnych parafiach. Gdzieś, powiedzmy, z racji funkcji w Centrum Misji Ewangelizacji, mam kontakt z różnymi grupami młodzieżowymi i trochę znam obraz, jak to wygląda w różnych parafiach. I obserwując chociażby na przykładzie Skoczowa, mam wrażenie, że każda grupa młodzieżowa, każda działalność taka młodzieżowa ma pewną taką falę. Znaczy są momenty, w których działalność się bardzo rozwija, ale są momenty, gdzie później trochę to opada i rodzi się coś nowego. I być może to, że jest taka różnorodność w tej decyzji chociażby, wynika właśnie z tego, że w różnych parafiach jesteśmy w różnych momentach pracy młodzieżowej. I teraz, kiedy słuchamy tutaj tych głosów, to być może ktoś odnieść takie wrażenie... No w tym Dzięgielowie 17 projektów młodzieży ma Świetnie, gdyby u nas młodzież chociaż ze trzy wymyśliła, u nas nic prawie nie chcą. Może patrzymy na inną parafię, że tamci się mają fajnie, mają tyle nabożeństw młodzieżowych, a u nas, u nas no, chcielibyśmy może, żeby były nabożeństwa młodzieżowe, ale nie ma zespołu, nie ma grających. I to, co ksiądz Marcin koniecznie mówił, że przez dwa lata on grał na gitarze, bo nie bardzo było wiadomo, czy, czy jest ktoś, kto umie grać, czy nie. 10 lat temu wskoczyliście prawie nikt nie grał na żadnym instrumencie na spotkaniach. I też to, to był jeden z problemów, który nas hamował. Obecnie są cztery zespoły zmieniające się. I, i to jest związane z różnymi rzeczami, z różnymi czynnikami, ale tak by, myślę, i to próbuję też uświadamiać czasami młodzieży, kiedy, z nimi, kiedy słucham w jakiś sposób ich frustracji, to, że w tej parafii nie dzieje się tak dużo jak w sąsiedniej. Że nie zawsze musi się dziać aż tak dużo że czasami może jest dopiero jakiś etap jakiegoś rozwoju yy, i trzeba cierpliwie czekać na wykształcenie ludzi, na, roz, na rozwój grupy, na budowanie relacji z, z radą parafialną, z parafią i dopiero po jakimś czasie można zacząć działać tak szerzej. I tak jakby nie próbujmy wszyscy sobie stawiać tak wysoko poprzeczki, że tak by pozbieramy teraz wszystkie najlepsze pomysły z różnych parafii i to by był ideał, który powinniśmy mieć teraz. Bo myślę, że to nie zawsze musi być tak od razu. I na koniec jeszcze jedna kwestia, o której stosunkowo mało było powiedziane dzisiaj, bo dużo mówimy o tym, że y, młodzież, która ma dobre wychowanie w domu, jest na tych szkółkach niedzielnych, później jest na spotkaniach i nad nimi trzeba pracować, da im możliwość zaangażowania się. Tylko, że mam wrażenie, że chyba jednak y, większość, może za duże słowo, ale przynajmniej spora część młodzieży to jest ta inna, to jest ta, która nie ma dobrego przykładu w domu, to jest ta, która bardzo szybko się traci z tego Kościoła, nie chodzi i co z nimi? Bo to też jest część młodzieży, z którą chyba pracować jeszcze trudniej. I tutaj szczególnie myślę, że musimy wziąć pod uwagę to, że żyjemy w innych czasach. To, że ja zostałem wychowany tak, że jakby przyzwyczajony do tego, że codziennie się, co niedzielę się idzie do Kościoła, to pomimo mojego większego okresu buntu w wieku nastoletnim. W jakiś sposób przyzwyczaiłem się i nie burzyło, a, aż tak bardzo nie denerwowało mnie śpiew z organami w kościele. Wolę młodzieżowy, ale do tego kościelnego jestem przyzwyczajony. Natomiast ludzie, którzy yy, nie byli do tego przyzwyczajeni, nie byli wychowani też i takby w takim... nie wzrastali w całym wychowaniu chrześcijańskim w domu i teraz znając ofertę całego świata, chociażby pod względem imprez muzycznych i tak dalej, to dla takiego młodego człowieka, przepraszam bardzo, ale normalne nabożeństwo nie jest w ogóle atrakcyjne. I dla niego argument, że powinien chodzić do kościoła, bo tak, nie jest żadnym argumentem. I myślę, że tak pracując z młodzieżą, nie denerwujmy się, jeśli taka młodzież, powiedzmy ta, która nie miała tego całego wychowania chrześcijańskiego w domu, która gdzieś wyrasta tylko w tym świecie, przez jakiś czas na początku tak naprawdę bardziej obraca się tylko w grupie młodzieżowej. I dopiero po jakimś czasie zaczyna być częścią nabożeństw Kościoła i później się angażuje. Doświadczenie moje zaskoczyło. Kiedy rozmawiam z młodymi ludźmi, którzy teraz już studiują, którzy są zaangażowani, którzy opowiadali, w jaki sposób trafili na spotkania, w jaki sposób wyglądało też ich życie z Bogiem. Bardzo często był taki schemat. To są często ludzie, którzy wcale nie mieli dobrego przykładu z domu. Trafili do grupy młodzieżowej dlatego, że ktoś kiedyś na naukach konfirmacyjnych zaprosił ich na wspólny wyjazd, młodzież z konfirmantami. Tam się poznali trochę z tą młodzieżą, która była od nich o 2-3 lata starsza. Zobaczyli, że to też są normalni ludzie, którzy nadają ich językiem. Dostali zaproszeni na spotkanie młodzieżowe, więc przyszli. Ale ich aktywność w kościele ograniczała się przez jakiś czas tylko do tych spotkań młodzieżowych. Na początku, sami to podkreślają, przychodzili na spotkania młodzieżowe tylko dlatego, że tam byli ci ludzie, ci ich znajomi. To nie miało nic wspólnego z Panem Bogiem tylko dlatego, że poznali jakiś ludzi i cieszyli się, że się z nimi spotkają i że będą mogli pogadać. Ale gdzieś, chcąc z tymi ludźmi pogadać, byli na tym spotkaniu i za każdym razem słuchali tych piosenek, które były śpiewane, słuchali w różnej formie tematu, który był przedstawiany przez jakąś osobę, czy to w formie wykładu, filmu, grup dyskusyjnych i to w jakiś sposób do nich docierało i ich zmieniało. To trwało jakiś czas, Uczestniczyli też może w innych wyjazdach, pojechali na tydzień ewangelizacyjny, na zjazd młodzieży i to był pewien proces, który trwał, który doprowadził do pewnej świadomej decyzji życia z Bogiem i zobaczyli sens w całym Kościele, w całej parafii, ale to był pewien proces, który gdzieś doprowadził, zobaczyli, że też chodzi o to, żeby oni się angażowali, byli częścią tego Kościoła, byli częścią parafii. Gdyby na początku dostali jakby takie wyzwanie, że po prostu masz chodzić do kościoła, bo tak wypada, to myślę, że skończyłoby się na jednej obecności. Yy, problem młodzieży, która gdzieś, powiedzmy, ma, nie była wychowana, jest na pewno trudniejszą sprawą, ale jakby, tak jest moi, moje doświadczenie, że nie oczekujmy, że wszystko będzie od razu. Gdzieś każdy musi przejść swoją drogę z Bogiem i, i to nie wszystko jest od razu. Yy, I na koniec yy, jeszcze jedna moja taka uwaga, taki głos młodzieży. Różnie to funkcjonuje w różnych parafiach, na spotkaniach młodzieżowych, w grupach. Czasami są one prowadzone przez księdza, czasami jest ten model, gdzie ksiądz jest tylko takim duszpasterzem, czasami młodzież sama wręcz się organizuje. Natomiast czasami jest pewien problem z komunikacją. I to tak by ja odbieram szczególnie z punktu widzenia naszego zaangażowania w Centrum Misji Ewangelizacji, gdzie my kierujemy pewną ofertę do młodzieży. Owszem uważam, że podstawową jest praca parafialna, ale ważne dla młodzieży są pewne spotkania ponadparafialne, pewne inicjatywy ogólnopolskie. Zjazd młodzieży, obozy, różne duże spotkania. W normalnym trybie my zwykle o takiej imprezie informujemy, pisząc na przykład list na parafię, składając jakoś, przysyłając przez konferencję księży katalogi, zaproszenia, zgłoszenia i tak Nie wiem dlaczego tak jest, ale nieraz po jakimś czasie dostajemy głosy od młodzieży i to tych, którzy gdzieś uczestniczą w grupach młodzieżowych w parafiach, że oni o niczym nie wiedzieli i zastanawiam się, w jaki sposób, myślę, że to jest, to jest rzecz, na którą warto się zastanowić w danej parafii, w jaki sposób jest system komunikacji o imprezach, które są na przykład ogólnopolskie, gdzie gdzieś przychodzi wiadomość na parafię z wiadomych względów, w jaki sposób ta młodzież jest przekazywana dalej do, do młodzieży. To jest taki, taka rzecz, z którą też czasami my mamy problemy i tu tak pozwolę sobie przy okazji zrobić jedno ogłoszenie, w związku z tym tam przy wyjściu rozłożyłem na stołach listy do wszystkich parafii, więc jeśli ktoś jest, miał prośbę, żeby zabrać. I są też już katalogi wakacyjne z ofertą wszystkich obozów i imprez, które organizujemy, więc warto by było zabrać. To nie jest oferta tylko do młodzieży, także do innych. I miałbym prośbę, żeby zabrać to do na parafie. To tyle, jeśli chodzi o taki mój głos, to co miałem przygotowane. Dziękuję bardzo. Tu każdy z mówców powiadał, że już 90 czy 95% było powiedziane wcześniej, a jednak z każdego są bardzo ciekawe nowe inspiracje, z każdego głosu. No, yy, myślę, że moglibyśmy teraz porozmawiać, podyskutować. Było tu wiele ciekawych rzeczy, a również mamy sami na pewno sporo przemyśleń. Proszę, kto chciałby zabrać głos?